Wibracja 44. Witajcie aniołowie. Od momentu, kiedy postanowiłeś pojawić się na ziemi, towarzyszy Ci Twój anioł stróż. Ta istota czystego białego światła będzie z Tobą tak długo, aż powrócisz do serca wszechświata. Aniołowie są tętnem serca wszechświata. Uważam, że są również częścią ogarniającej nas miłości wszechświata. Związek z aniołem stróżem jest odzwierciedleniem naszej relacji z siłą życia. Aniołowie nie chcą być czczeni ani nie pragną naszych pokłonów. Chcą jedynie, abyśmy doznawali szczęścia i spokoju na ziemi. Swojego anioła stróża spotkałem 12 lat temu. Od tamtego momentu codziennie z nim rozmawiam i modlę się do wszystkich aniołów. Aniołowie odpowiadają na nasze modlitwy i myśli. Zauważyłem, że uwielbiają, kiedy się im dziękuję, nie dla pochwały czy większego poczucia władzy. Kiedy im dziękujemy, nasza percepcja zmienia się z braku w dostatek. To się dla nich liczy najbardziej. Wibracja na dziś Dzisiaj porozmawiasz ze swoim aniołem stróżem, który kocha Cię bezwarunkowo, szanuje Twoją wolną wolę i nigdy jej nie zlekceważy. Chyba, że będziesz miał przysłowiowy nóż na gardle. Zatem jedynym sposobem na spotkanie z aniołem jest akceptacja jego bliskości i zaproszenie go do swojego życia. Pamiętaj, że z każdą sekundą twój anioł stróż darzy twoje światło coraz większą miłością. Pewnego dnia sam ujrzysz to światło. Dzisiejsza lekcja pomoże ci poszukać znaków obecności twojego anioła stróża. Być może znajdziesz piórko. Ujrzysz liczbę 44, anielskie cyfry, lub też usłyszysz piosenkę w radiu z wiadomością przeznaczoną specjalnie dla Ciebie. Odmów poniższą modlitwę za każdym razem, kiedy poczujesz obecność swojego anioła stróża. Witaj, mój aniele stróżu. Dobrze wiedzieć, że tu jesteś i opiekujesz się mną i moim życiem. Jestem wdzięczny za Twoje wsparcie oraz za to, że kroczysz przy mnie w mojej podróży. Dzisiaj otwieram się dla Ciebie, przyjmuję Twoją obecność i pomoc. Dziękuję za przypomnienie mi o swojej obecności, za ukazanie mi tego, co potrzebuję wiedzieć oraz za oznaki Twojej obecności. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Podziel się wibracją uwielbiam przebywać z aniołami.